Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Premier Tusk o programie Safe mówi, co usłyszał od szefowej Komisji Europejskiej. Bezrobocie stanęło w miejscu. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane. Zegar podatkowy tyka w aktualnościach przypomnienie dla tych, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem. Polska niebawem podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z funduszu do zbrajającego Safe", Zapowiedział to w Nikozji przy okazji unijnego szczytu premier Tusk. Zapewnił, że nie ma ryzyka utraty przyznanej puli mimo opóźnień szef rządu. Rozmawiał wczoraj z przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen.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 Sejf to unijny fundusz oferujący tanie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Polska ma dostać prawie 44 miliardy euro. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę odtajniania i publikacji aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dokumenty trafiły już do parlamentu. Michał Fabisiak sprawdzał jak te informacje przyjęli politycy. Na sejmowych korytarzach trwają dywagacje dotyczące powodów tej decyzji. Posłowie koalicji rządowej mówią o próbie odwrócenia uwagi opinii publicznej od problemów prezydenta, ale i opozycji. Taką hipotezę przedstawia wiceszef MSWiA Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej. Żeby nie dyskutować w przestrzeni publicznej o zonda krypto i powiązaniach polityków PiS i Konfederacji, o samych problemach, które są w PiSie. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek uważa natomiast, że Polacy mają prawo dowiedzieć się jak funkcjonowały służby w latach 90 mocno przesiąknięta niestety ta służba była przez różnego rodzaju agenturę rosyjską. Aneks zawiera nazwiska współpracowników WSI oraz opisy działań wykraczających poza prawo, a przypisywanych właśnie tej służbie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prokuratura składa zażalenie na decyzję sądu w Kościerzynie, który zwolnił byłego senatora PiSu Waldemara Bonkowskiego z prac społecznych. To miała być kara za znęcanie się nad psem. W marcu 2021 roku polityk ciągnął go na lince. Za swoim samochodem zwierzę nie przeżyło. Waldemar Bonkowski rok temu na antenie Polskiego Radia Gdańsk mówił, że jest niezdolny do pracy. Zawięta prokuratura chciała mnie koniecznie przymusić do pracy. Ja, panie, jestem emerytem, nie mam zdrowia. A co by było w sytuacji, gdybym miał w tej chwili 90 lat albo 100, a może miałbym nogę ujęte, to co, ja muszę iść do roboty? Tak, zdrowia mi na to nie pozwala. Sądo zdecydował o zwolnieniu byłego senatora z pracy społecznych na podstawie przedstawionego przez niego zaświadczenia lekarskiego. Stabilizacja na rynku pracy. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że bezrobocie w marcu wyniosło 6,1%. Oznacza to, że utrzymało się na poziomie z lutego. GUS poinformował też, że na koniec marca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 950 tysięcy bezrobotnych.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 Do tej pory podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji PIT. Większość z nich prawie 7 milionów złożono za pośrednictwem usługi twój epit. To są aktualności jedynki. Kanie West z kolejnymi problemami na europejskiej części swojej trasy po odwołanych koncertach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Francji pojawiły się również protesty u naszych południowych sąsiadów. Wszystko przez wcześniejsze szeroko krytykowane wypowiedzi artysty, które uznane zostały za antysemickie. Na występ Kanie Westa nie ma w Pradze miejsca, komentuje zastępca burmistrza czeskiej stolicy Jaromir Beranek. Dodaje, że nie można dopuścić, aby kultura była wykorzystywana do propagowania ideologii nienawiści i powołuje się przy tym na działania polskich władz. Amerykański raper ma wystąpić pod koniec lipca na praskim torze wyścigów konnych dla nawet 50-tysięcznej widowni. Organizacja koncertu stanęła jednak pod znakiem zapytania, podobnie jak w zeszłym roku na Słowacji, gdzie przeciwko koncertowi Kanie Westa powstała petycja. Ostatecznie wydarzenie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 Oh. <laughs> 71 151, nasz komunikator SMS-owy, sporo porad od państwa, ale także widzę wpisy w różnych innych miejscach. Pani Karolina napisała tak, panie redaktorze, w sprawie tego uczenia, ja to robiłam sobie notatki. Jak na przykład czytałem książkę, to miałam fiszki i one miały odpowiednie kolory. Jak na przykład był opis przyrody, to było na zielono taka fiszka wklejona. A jak była czerwona fiszka, to ja wiedziałem, że to będzie potrzebne do opisu bohatera. Rozumiem no to są takie książki, co to same na zielono, bo były takie, nad no naprawdę, aż w pewnym momencie już miałem dość tych opisów przyrody. Ileż można, żeby trochę jakiejś akcji tam coś było. To się tak ciągnęło, jak w takiej brazylijskiej telenoweli. Ale może w ten sposób zrobiliśmy pierwszy krok na tej linii. Żarty na bok. Poważnie dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak uczyć się skutecznie. Są różne metody i samo czytanie w kółko tego samego. Już wiemy, że nie jest to najlepszy pomysł. Porozmawiamy sobie też o historii Polskiego Radia. Grzegorz Kalinowski wpadnie, bo to jest ta seria podcastów każdego dnia o kulisach jedynki Polskiego Radia właśnie. A po godzinie 11 wśród naszych gości będzie osoba, która... No to może być szokujące. Która mówi, że tam w tej czarnobylskiej strefie, bo mamy 40. rocznicę teraz. Przy okazji jeszcze raz dzięki za podcast Czarnobyl Prawdziwa Historia. Premiera drugiego odcinka, przyspieszona na waszą prośbę, będzie w niedzielę, w rocznicę. W tę najbliższą niedzielę. Czyli już szybciutko, szybciutko. Otóż, biolodzy. Specjaliści od zwierzaków mówią, że tam się przyroda odrodziła w tej strefie. Jak to wytłumaczyć, że z jednej strony skażenia, z drugiej strony ta przyroda kwitnie, bo ludzie jej nie przeszkadzają? I o czym to świadczy, żeby przypadkiem nie wyciągnąć złych wniosków? To o tym wszystkim dziś po 11 w czterech porach roku. Zaczynamy drugą godzinę. pory roku. Błędne odpowiedzi, te, które się najczęściej powtarzają przy naszym konkursie, wypisałem sobie, są trzy. Pierwsza błędna, często się powtarzająca, to jest, że to jest budka telefoniczna. Potem, że pokaz mody i potem jeszcze jedna często błędnie powtarzana, targowisko. Ani targowisko, ani pokaz mody, ani nie budka telefoniczna w różnych postaciach. To co w takim razie w tym rebusie dzisiaj jest schowane? Odsłona numer dwa. Używamy również nadajników radiowych, no ale w trakcie działań panowie muszą mieć wolne ręce, żeby móc cokolwiek zrobić. Stąd nam również sygnalizację świetlną. Panowie uruchamiają mechanizm za pomocą obecnej tam korby. Ja tutaj za bardzo nie mam wejścia, bo to jest takie typowo męskie miejsce. Ale chłopcu, tutaj każdy ma swoje miejsce, swoje lustro, swoje krzesło. Pilnujemy tego, żeby nikt nie używał telefonów komórkowych, co jest nadal trudne. Praca polega na czesaniu peruk, tkaniu na malowaniu twarzy, malowaniu ciała. Trzeci dzwonek, trzeci dzwonek. Jesteście gotowi? Możemy zaczynać? Gotowi? Trzy. Dwa, jeden, gotowi. Akcja! 72-151. No już chyba teraz nie ma żadnych wątpliwości. Gdyby jakieś były, to będą jeszcze kolejne podpowiedzi. Plecak, który ma wszystko przygotowane, to jest nasza nagroda. I to jest taki plecak, który jeszcze coś ma w środku. Specjalne wymiary do samolotu. To jest po prostu plecak na miarę XXI wieku i na miarę waszych podróży. Tylko trzeba go wygrać. Czekam na odpowiedź. Dziś Twój ważny dzień może ci magiczny świat. Wstań, spełniaj się i idź własną drogą. Wszystko jest iluzją i może zdarzyć się Też macie państwo wrażenie, mam na myśli kierowców, że jak się wsiada do takiego nowoczesnego samochodu, to jest tam masa rzeczy, które są do niczego niepotrzebne i których w starych samochodach nie było, ale nie wiedzieć czemu ci producenci uważają, że nie, no bez tego się teraz nie da. Niektóre z tych rzeczy to też wymuszają przepisy, które są gdzieś tam wprowadzone, ale... Byli już tacy, którzy poszli tą drogą. Czy wiecie, że były samochody, gdzie na przykład w środku był ekspres do kawy? No kto może wymyślić, jaki kraj samochody z ekspresem do kawy? No, włosie oczywiście, w Fiatach to robili swego czasu. Były parasolki w Skodach i to był taki szok w ogóle w Polsce, że oni sobie wymyślili, że aha, wsiadam do samochodu, jak deszcz pada, od razu mam parasolkę pod ręką. Tylko podobno ludzie zabierali do domu i zapominali, i potem już był pusty schowek. I teraz uwaga. Jak zobaczyłem informację, że ktoś zrobił toaletę pod fotelem kierowcy, To sobie pomyślałem, nie, no teraz mnie wkręcają, to jest niemożliwe. To nie jest żart. To się już stało na świecie. I mamy takiego człowieka, który się na tym zna, który to obserwuje. Mało tego jest teraz na targach motoryzacyjnych w Poznaniu. Poznań Motor Show, Polskie Radio Kierowców i Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry Patryku. Cześć, czołem, dzień dobry Państwu. Tej toalety jeszcze na żywo nie widziałem, bo kolejka jest bardzo długa. Ale to nie mnie. jest żart, tak? Ona tam nie, jest, jest, tak? Żart. To nie jest żart. I powiem Państwu, Kurczę. że to jest naprawdę coś innowacyjnego. Nie wiem, czy się sprawdzi. Może w kamperze. Co prawda chiński producent wprowadził to w zwykłej osobówce. To jest wysuwana toaleta, ale uwaga, chowana pod fotelem pasażera z przodu. I to nie jest tak, że to jest w siedzeniu. Musimy ją wysunąć, a wcześniej fotel odsunąć i tam jest nawet specjalny wentylator i rura odprowadzająca no nieprzyjemne zapachy, powiedzmy sobie to wprost na zewnątrz. Co ma podobno zwiększyć komfort użytkowania? No ja przyznam <laughs> szczerze, że zawsze do toalet, tamskich jest kolejka, tutaj do męskiej, bo no niestety dużo panów się ustawiło, żeby to zobaczyć. Czekaj, Ale wiesz, marketingowo pomysł jest świetny, bo podejrzewam, że kolejka stoi gigantyczna, bo każdy nawet z głupiej ciekawości chce zobaczyć, jak wygląda samochód z toaletą. Ja myślałem, że pod fotelem kierowcy. Okej, okay, pod fotelem pasażera, czyli kierowca musi się zatrzymać na parking przesiąść. Tak, za, za duża pokusa byłaby żeby nie zatrzymywać się i prowadzić jazdę dalej, a to byłoby niebezpieczne. Ale skoro wspomniałeś o tym na przykład, że parasol pojawiał się w wielu samochodach tak. czy ekspres do kawy, tak. to ja powiem, że Amerykanie tutaj moim zdaniem są najbardziej innowacyjni, bo oni dali w jednym ze swoich aut golarkę, męską golarkę, która była wkomponowana w deskę no. rozdzielczą, żeby każdy, kto się spieszy do pracy, mógł się ogolić, stojąc na światła. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. A to była, dobrze myślę, bo ona chyba na kabelku jeszcze wtedy była, nie tak, była akumulatorku. Tak, tak, tak, tak. Ona była jakby podłączona umownie do zapalniczki, jakbyśmy powiedzieli, choć chyba ten kabelek był tam na stałe czy na jakąś wtyczkę. I mogłeś jechać i się golić. I właśnie o to chodziło, że zawsze działała. Nie trzeba było tej baterii ładować, ale to nie wszystko, bo na przykład w dużym pick-upie Amerykanie wprowadzili chowany drążek zmiany biegów. No my wiemy, jak on czasami przeszkadza. Po co go chować? Po to, żeby rozwinąć tam stolik, skoro mamy duże auto, no to w środku możemy sobie urządzić biuro i to też właśnie Amerykanie zrobili. Ale nie, to jeszcze jedna rzecz, bo oni chyba lubią czystość. I w jednym z dużych, rodzinnych vanów, uwaga, za dokładnie, bo bawiłem się tym odkurzaczem, lew Lewym ramieniem w drugim rzędzie no, mamy robić rząd, tak? Tak, i mamy tam odkurzacz schowany i dzięki tej rurze możemy odkurzyć całe auto, a że rzędów jest aż trzy, bo mieści się tam rodzina, e, nawet siedmioosobowa, to jest to bardzo praktyczny gadżet po takim weekendzie, jak nas czeka na przykład długi długiej majówce. Zaraz, zaraz, zaraz, czyli to nie jest taki odkurzacz, że go przenoszę ze sobą, tylko to jest trochę coś takiego, jak w niektórych domach ludzie mają centralne ogrzewanie, że taka rura podłączona do czegoś tam, co jest schowane gdzieś głębita, przerzucasz po kabinie i zasysasz z tych foteli, co tam dzieci nakruszyły z tyłu. Centralny odkurzacz w aucie i po prostu wyciągamy szufladę, opróżniamy nieczystości i znowu możemy jechać w trasę, brodzić, a potem czyścić i sprzątać. To są takie gadżety, bym powiedział. A wbudowana lodówka? Umówmy się, że dzisiaj mając klimatyzację w aucie, kiedyś to była nowość, dzisiaj większość w schowku centralnym ma możliwość chłodzenia i to działa jak taka kempingowa lodówka. Nie, no ja pamiętam, wie, że jestem z pokolenia, które pamięta wazoniki do kwiatów i one były, były? potem przenoszone, były, no i to w słynnych Volkswagenach, Garbusach, nie bójmy się A. tej nazwy, oni potem jak robili nowy model, to w tym nowym modelu też zrobili ten wazonik do kwiatów i przekonali, że dzięki temu im to chwyci, ale jakoś ten nowy model nie chwycił, ten stary Garbus chwycił i to mega bardzo, no ale to, tak były inne też to, to ja przebijam, tak, bo dawaj. mam jeszcze coś dla miłośników zwierząt. Były samochody, duże no. kombiaki, które miały specjalną klatkę do przewozu zwierząt, ale były o. też takie, które w bagażniku pod podłogą miały stolik kempingowy, a z takich bezpiecznych gadżetów, to mogą mi Państwo nie uwierzyć, ale jest technologia Noctowizji, która też jest montowana w autach i my mamy na ekranie wszystko to, co dzieje się w nocy przed naszą maską, ale w idealnych barwach, tak jakby to działo się w dzień. Ale czekaj, to jeszcze jedna rzecz. Jest taki gadżet, który mam wrażenie, że się nie przyjął. Powiedziałeś o noctowizji. i on jest, on jest w niektórych samochodach za dopłatą w tej chwili chyba, ale rzadko i generalnie ludzie tego chyba nie lubią. Wyświetlacz na szybie. Tak jak w piloci samolotów myśliwskich, że im się wyświetla przed oczami, to parę znanych marek robiło coś takiego i teraz już nawet zeszło to do samochodów niższej klasy. Mówiła o wbudowanym, nie mówiła o takim, że ktoś sobie dokupił tam doklej. Tak, tak, ale to się jakoś nie chwyta, to jest, ale szału nie ma, widzę z tego. Bo przyznam szczerze, że kierowcy chyba tego aż tak bardzo nie polubili, ale tak na poważnie, to ja bym chciał, żeby w autach był jeszcze jeden gadżet i to montowany obowiązkowo na razie, nie Co? jest montowany seryjnie, to jest alkomat. Aha, okej. Okay. Ich... Chciałbym żeby on był i przed każdym uruchomieniem silnika każdy kierowca musiał się sprawdzić bo to jest według mnie gadżet który zwiększyłby bezpieczeństwo na naszych polskich drogach. No a ja mam jeszcze jeden pomysł na gadżet ale to jest coś co może być kamieniem spornym między nami a ja nie chciałbym się z tobą wspierać bo ty wiesz dużo więcej ode mnie o motoryzacji bo tak. ja bym jako kierowca chciał mieć taki gadżet który mi ostrzega uwaga motocykl za tobą uważaj uważaj bo ostatnio mi nawet wczoraj mi taki wjechał i jeszcze mi się rozkraczył przed maską cudem że wyhamowałem. Ale widziałem potem wdzięczność w oczach, że dobrze, że się patrzyłeś, kabowałeś. Ale kiedy ten gadżet już jest, wielu kierowców nakleja I... sobie naklejkę, uważaj, motocykle są wszędzie, patrz w lusterka. Rozumiem, ale jutro sezon się zaczyna i podobno ty jedziesz tak. na ten sezon na motorze, tak, tak? Jadę motocyklem i oczywiście jutro rozpoczynamy sezon, takie uroczyste otwarcie autodromiastrzą w polskich radiokierowców. Będzie tam i naprawdę będzie dobra zabawa i też dużo o bezpieczeństwie i przypomnieniu sobie techniki jazdy. Patryk Kuniszewicz, Polskie radiokierowców Kierowców. Dzisiaj Poznań, Poznań Motor Show, a jutro, jutro początek sezonu motocyklowego. I on osobiście będzie to sprawdzał. Was to ręcznie. dziękuję. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Artur Andrus. Moim zdaniem radio to są przede wszystkim ludzie i ja jedynce życzę, żeby przez następne 100 lat trafiała na ciekawych ludzi. I to jest już gwarancja sukcesu radia. Jak będą przychodzili ciekawi ludzie do tego radia, będą radio tworzyli, to to już jest to już jest gwarancja sukcesu. I tego życzę ludzi po prostu, ludzi życzę jedynce. A ja jeszcze mogę też podpiąć do tego takie życzenia, które czasami stosuję w różnych okolicznościach. To jest cytat z mojej i babci Steni. Wiele lat temu rozmawialiśmy na temat tego, kim ja będę jak dorosnę i babcia powiedziała coś bardzo mądrego, co ja stosuję i tego życzę. Właśnie babcia powiedziała, nieważne kim będziesz, ważne, żebyś w ciepłym pracował. A to, to akurat się doskonale składa, bo to bardzo ciepło w tym studiu, prawda? No więc życzę jedynce, żeby w ciepłym pracował. All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 żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Max. Żylaki znikają raz dwa. Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyslanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej dolności krążenia żylnego kończy dolnych. Afrofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie wiesz, które choroby będą groźne dla zbóż w tym roku? Mącznia, rdze, septoriozy, a może DTR? Potrzebna uniwersalna ochrona? Wybierz Delaroforte. Delaroforte to sprawdzony fungicyt na pierwszy, drugi lub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 autopromocja. Krzysztof pytał mnie przed chwilą, czy mi serce nie pika z niepokojem w sprawie pogoni. Co mi ma pikać z niepokojem? Będzie sobota, wygra z Krakowem i sprawa jest prosta. Krzysztof Kuza, dzień dobry. Bardzo prosta recepta na utrzymanie. I od że chcą to Wystarczy zrobić. Wystarczy wygrać. Tak. tak, to jest podstawa. Od czego zaczynasz? Ale od tenisa zaczniemy. Najlepsze tenisistki i tenisiści są w Madrycie, gdzie trwają prestiżowe turnieje rangi 1000 na ceglanej mączce. Iga Świątek pokonała Ukrainkę, Darię Snigur, i awansowała do trzeciej rundy, w której zagra z Amerykanką Anli. Lee. Odpadła Magdalinet po porażce z Amerykanką Iwą Jowicz. Dziś Magdalena Fręch spotka się na korcie z Argentynką Solaną Sierrą. Na no Hubert Hurkacz zagra z Włochem Lorenzo Musettim. Ale zwracam uwagę na to, co dzieje się w Tiranie na Mistrzostwach Europy w zapasach. Wczoraj srebrny medal Jowity, wrzesień w kategorii do 59 kg. Dziś o złoto powalczą Magdalena Głodek-Liszewska w wadze do 57 kg i Wiktoria Hoły do 72 kg. A o brąz rywalizować będą Roxana Zasina w kategorii do 53 kg oraz Natalia Kubaty do 65 kg. Nic dziwnego, że były znakomity zapaśnik i były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Andrzej Supron obudził się dziś rano w bardzo dobrym humorze. Po wczorajszych emocjach związanych z walką finałową Jowity, która ostatecznie zdobyła srebrny medal, czekają nas dzisiaj aż cztery pojedynki o medale. Także trzymamy kciuki za nasze dziewczyny, które naprawdę mogą sprawić nam e, niespodziankę. No powiedzmy sobie szczerze, panie rzeczywiście dominują w zapasach, więc... Czekamy na to i miejmy nadzieję, że będziemy mieli pięć medali. I oby tak było. O Andrzeju Supronie mogę powiedzieć, że to jeden ze sportowych przyjaciół Polskiego Radia. Zadebiutował w roli sprawozdawcy na naszej antenie na Igrzyskach w Montrealu w 1976 roku, gdzie po występach na macie usiadł obok Andrzeja Zydorowicza, wtedy dziennikarza. 76? radio... Tak jest. A no. mi się wydaje, że to niedawno to było. No właśnie, a to jednak... A fajny jest gość. Rad... No, no. Bardzo, tak. I wtedy z Andrzejem Zydorowiczem, wtedy dziennikarzem Radia Katowice wspólnie relacjonowali walkę Kazimierza Lipienia o złoty medal. No nic dziwnego, że ma do Polskiego Radia. No i programu pierwszego sentyment nie zapomniał o stuleciu rozgłośni. No wspaniały jubileusz, naprawdę. 100 lat to jest coś, co się przeżywa raz w życiu, <grywanie> powiedzmy sobie szczerze. Nasza kochana jedynka, w której miałem okazję wielokrotnie się produkować. Miałem okazję poznać fantastycznych ludzi. No Bogdan Tomaszewski to nazywany był księciem polskich, polskich dziennikarzy. Jego słynne powiedzenia krążą cały czas. My też, a z Bogdanem Tuszyńskim pamiętam, jak byłem młodym chłopcem. Prowadził ze mną wywiad. Zawsze mnie podziwiał, co było dla mnie ogromnym, ogromnym zaszczytem. No same miłe chwile, no dlatego naprawdę od serca życzę wam kolejnych 100 lat tak wspaniałej pracy, jaką do tej pory prowadzicie. No cóż możemy powiedzieć. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję, Krzysztof Kuzak. Cztery pory roku. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary z kojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.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 co jest miało tylko jeden dzień Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów Teraz, Teraz gdy ty... patrzę dookoła to wszystko wydaje mi się czarno-białe Cały mój świat się przełamał w połowie, możesz być świętym i... lub wrogiem Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat?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 I'm not Powiem państwu tak, wydawało mi się, że w zasadzie o tym radiu nieskromnie mówiąc sporo już wiem. I włączam sobie te nasze inne podcasty, no tak, takie, które robią też koledzy i koleżanki, żeby podsłuchać, zobaczyć jak oni to robią. Czasami jakaś podpowiedź, czasami człowiek się czegoś nauczy też. Słucham tego podcastu i dowiaduję się rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Albo wydawało mi się, że było zupełnie inaczej. Nagle się okazuje, że jego goście opowiadają o czymś tam. I to jeszcze było nie tak, jak ja sądziłem. Grzegorz Kalinowski i historia Polskiego Radia. W pewnym sensie historia jedynki i programu pierwszego. Co dziś w tym odcinku będzie... Dziękuję za zaproszenie. Główny radiologu Rzeczypospolitej. <śmiech> Ładne, dziękuję, zapamiętam. No bo i radiowiec, i o Czernobylu e, robi podcast. E, a wracając do, do pytania, to tak. E, to trzeba powiedzieć, że to jest historia polskiego radia w pewnych obrazach, na wyrywki. <śmiech> Jeśli dobrze pójdzie, to jesienią wrócimy do, do, do szczegółów, do podcastu bardziej szczegółowego, bo nie sposób opisać. A, czyli będzie ciąg... Rozumiem, że to jest zapowiedź dyskretna ciągu dalszego. Ym, Bardzo się cieszę. Mamy Bardzo nadzieję, że, że tak będzie, że będzie zielone światło, bo nie sposób zmieścić wszystko. Wszystkich dostaje też. A, a na przykład, gdzie, gdzie, gdzie? Czy będzie o audycjach dla dzieci? Czy będzie o tym panu, mm -hmm. o tej pani? No. Nie będzie, nie dam rady, nie, nie zdążymy, nie zmieścimy. Dzisiaj jest bohaterem taki One Man Show trochę będzie, Krzysztof Sagan. Mhm. Bez niego ten temat nie o, mógłby być. Się... To jest wyjątkowa postać. To wytłumacz słuchaczom kto to? To jest realizator, który... Pan realizator. Tak, tak. jak mówi się piłkarze yy, i panowie piłkarze, to jest pan realizator, bo to jest także chodząca historia Polskiego Radia. Będziemy rozmawiać o technikaliach i o pewnych legendach związanych z naszym budynkiem, z katownią Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wow, no, to wszyscy tak. wiedzą, że tak. Tu, I tutaj pijani żołnierze strzelali to, to, te, te dziury w podziemiach. Yy, będziemy mówić o tych wszystkich legendach, o tej mrocznej przeszłości, Mówiliśmy też przed wejściem na antenę o tym, że Czarnobyl przed wybuchem wojny stawał się takim trochę Disneylandem. Mm -hmm. Taką strefą grozy, którą turyści mogli Odwiedzić, zobaczyć Będzie w jednym z odcinków. świat z tam, Mad Maxa. Sklepy z pamiątkami i tak dalej. No, no, świat to, to, to z to Mad Maxa, tak, postapokaliptyczny. Yy, I to samo można byłoby biletować, yy, stworzyć legendę właśnie o, o tych czasach stalinizmu i tutaj prowadzić korytarzami za biletami turystyczne grupy i pokazywać, jak to za Stalina było. To byłaby gruba konfabulacja, ale wiele osób Aha, w to było, wierzy. Wierzyło. Tak. Nie, wierzy. wierzy i rozwija tę legendę. Czasami rozmawiam z ludźmi, którzy wydaje się, że o Radio o Warszawie wiedzą wiele, ale mówią mi, proszę pana, no bo to inaczej nie wypada mówić. To tak, tak mówią, tak się mówi. A tu wie pan, na dole cele, tam przetrzymywano ludzi i tak dalej. Tak, to... Ale wiesz co, to cię od razu podpowiem, możesz go zapytać o trylobita. Ale my już rozmawialiśmy Tak? i to też jest problem. Sam Krzysztof Sagan, rozmowa, którą odbył z panem Krzysztofem Maciek Walecki, to już byłaby taka bita godzina. A jeszcze mamy wspomnienia dyrektora Krzysztofa Michalskiego, o słynnych masztach. I tutaj Prezesa też... Krzysztofa Michalskiego. Prezesa... No, tak jak jest pan Sagan, pan realizator Sagan, tak jest pan prezes Krzysztof Michalski. E, wy <grym> Wybacz moje siwe włosy, nie mniej siwe od twoich, ale, ale pamiętam e, Krzysztofa Michalskiego jako dyrektora programu czwartego Polskiego Radia. Tak. E, <grym wytrych> tak się zaczęła nasza znajomość. Było tak. Było tak, A więc dawno temu. No właśnie mówi, że siwi jesteśmy, mm. no. Gołąbki pokoju, ale y, maszt w Konstantynowie, a wcześniej maszt w Gąbinie, rola fal długich tematów o, o technice, o sposobie robienia radia jest naprawdę wiele. Grzegorz Kalinowski, czyli mamy tak, dzisiaj jest piątek. Piątek. Odcinków miało być siedem, taka była pierwotna wersja. I będzie siedem. Spotykamy się jeszcze w poniedziałek i wtorek. Opowiadamy, zapowiadamy kolejne dwa odcinki. To będzie o audycjach mm -hmm. i też biegiem przez audycję, no bo wiadomo, że o samym la, lecie z radiem można byłoby zrobić jeden sezon. Ja bym prawda? zrobił sezon o prognozach pogody. Zaczynając od takiego ekoradia, ale potem o, o pogodynkach i o pogody, Wiesz, panach i paniach, którzy o pogodzie tu opowiadali. Lektorzy, głosy. Od czubówny zaczynając, a na zapowiedziach w metrze kończąc. To wszystko Polskie Radio też. Grzegorz Kalinowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nic nie smakuje mi tak jak wcześniej. Może chociaż ty masz się trochę lepiej. Zmieniłeś rozkład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 To jest radio. Tutaj opowiadam Państwu o różnych poważnych sprawach, a Państwo o innej bardzo poważnej sprawie, związanej z Czarnobylem, jakoś sypną wspomnieniami w sprawie płynu Lugola. I z tego, że Państwo nie pamiętacie, jaki był smak, że był obrzydliwy, ale smaku nie mogę sobie przypomnieć. Napisała pani Beata, Pan Krzysztof, Pan Marek i bardzo wiele innych osób. Wiele osób mi to powtarza. Podcast Czarnobyl prawdziwa historia. Premiera następnego odcinka drugiego w niedzielę, bo to będzie rocznica noc, na niedzielę, 25 na 26. Pierwsza, 23. To wtedy się wydarzyła historia, która zmieniła historię świata. I o tym opowiadam w tym podcaście. Zapraszam Państwa gorąco, a kolejna premiera odcinka trzeciego w następnym tygodniu. Po godzinie 11. Będzie pan ekolog, oddzielony chemik, fizyk też i powie, że tam odradza się życie. Dlaczego? To nie jest sen rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Ruch jest spowolniony na autostradzie A2 na trasie prowadzącej z Łodzi do Warszawy za Wiskitkami. Mamy półtora kilometra korka. Na A4 tłoczno pod Krakowem zator utworzył się między Zakopianką a Tyńcem. Tutaj zwalniamy w obie strony, między innymi do Katowic. Choć gdyby jechali państwo do Tarnowa, to trzeba w nieco innym miejscu zwolnić, konkretnie między Balicami a Tyńcem. Na A8, czyli na wrocławskiej obwodnicy pojawiłyby się również problemy, bo między węzłem Wrocław Południe a węzłem Wrocław w zachód Na 8 kilometrze doszło do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Skutek to blokada jednego pasa, a ósemki w kierunku Warszawy. Na drodze numer 7 korek w obie strony w łomiankach pod Warszawą. 92. Tutaj zwalniamy jadąc z Pniew do Poznania przed Tarnowem Podgórnym i to w ostatnich godzinach praktycznie się nie zmienia. Na S7 zakończyły się problemy między węzłami Lublewo, Gdańskie i Żukowo. Na wysokości niestępowa wcześniej miało miejsce zderzenie osobówki z Pojazdem i mieliśmy zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 94. Wjazd do Olkusza od zachodu, czyli od Dąbrowy Górniczej. Tu też nawigacja wskazuje nam, że jest spowolnienie. Poza tym już szczyt komunikacyjny poranny za nami, więc niewiele spowolni, niewiele korków. A jeżeli są to niewielkie, na przykład dojazd do Mysłowic od strony Jawożna. 79. Tutaj jeszcze mamy powolną jazdę, czy też trasa. Z Sosnowca do Podwarpia. Droga krajowa 86 też niestety będzie wolni. A na wiadomości od państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.